Witajcie w 35. piątkowym odcinku 8 Gatek. Dzisiaj porozmawiamy o słodkim smaku, czyli o smaku energii. Później będzie co nieco o nietypowym filmie Powstanie Warszawskie, a na sam koniec co nieco informacji o sprzedaży iPhone'ów w Polsce. Zaczynajmy! Wrażliwość u człowieka na cukier już jest tak naprawdę przed naszymi narodzinami, ponieważ jeszcze będąc płodem w brzuchu matki możemy rozpoznać, czy dany cukier, jaki przyswajamy, to sacharoza, glukoza, fruktoza, więc jest to dosyć wcześnie. A później ta nasza ochota na cukier oczywiście nie zmniejsza się, ponieważ jak już zaczniemy jeść coś słodkiego, to chcemy jeść tego coraz więcej. no To jest akurat oczywiste, ale jest ciekawa sprawa, ponieważ kiedyś głównym źródłem cukru były na przykład, ciężko w to uwierzyć, ale warzywa, nawet ziemniaki, oczywiście owoce, mleko, miód i to były zdrowe takie zasoby cukru. Teraz ten cukier mamy w postaci rafinowanej, czyli przetworzonej i do jego smaku przyzwyczailiśmy nasze organizmy. Okazuje się, że gdybyśmy przestali przyjmować ten cukier rafinowany i zastąpili go cukrem naturalnym, odzyskalibyśmy radość, jaka płynie właśnie z tego cukru naturalnego. Bo na przykład my lubimy teraz jeść słodką czekoladę, powiedzmy. Okazuje się, że taką samą przyjemność ze spożywania czegoś słodkiego czerpali ludzie kiedyś, tylko wtedy, kiedy spożywali, powiedzmy, jakiś owoc albo jedli kanapkę z miodem, odczuwali to samo, co my przy kawałku czekolady czy po prostu łyżce lodów. No, dosyć ciekawe. Warto też zaznaczyć, że słodki smak u ludzi jest bardzo silnie związany z odczuwaniem pozytywnych wydarzeń, wspomnień. No bo powiedzcie tak szczerze, kto z was nie pamięta powiedzmy smaku babcinego ciasta? Najprawdopodobniej jest to mieszanka jakiejś zależności czy sernik, czy jakiś piernik, czy, czy coś z owocami może. Ale i tak ma to w sobie jakiś bodziec, który przypomina nam o słodyczym tego ciasta. Poza tym jak jesteśmy w złym humorze, mamy jakieś przegnębienie, no to takie spożycie czegoś słodkiego dodatkowo w nas się wzmaga, jemy i to w pewien sposób niweluje nasz zły humor. Okazuje się, że jeżeli jesteśmy osobami, które nie wyobrażają sobie życia bez smaku słodkiego, bez słodyczy, to naukowcy twierdzą, że może to być związane z naszymi cechami charakteru. Oznacza to, że osoby właśnie miłujące, uwielbiające cukier są bardziej przyjazne, ugodowe. Ciekawa, ciekawa naprawdę informacja przy nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, notabene. Zresztą możemy sprawdzić to sami wśród naszych znajomych. 9 maja będzie miał premierę film Powstanie Warszawskie. No, dużo na naszym rynku ostatnio filmów historycznych, zresztą Polska jakby powiedzmy, że specjalizuje się w ich produkcji, przynajmniej w ilości y, tych produkcji, jakie powstały w latach ubiegłych. Ale co jest ciekawego w tym wszystkim, ten film nie jest taki jak inny. No można powiedzieć, o reklamuje, ale nie do końca, ponieważ ten film jest zmontowany w całości zręcznie i komputerowo koloryzowanych kronik filmowych z sierpnia 1944 roku. Oznacza to, że ten film, oprócz tego, że jest oczywiście filmem dokumentalnym, jest pierwszym na świecie filmem wojennym non-fiction. To znaczy nakręcone sceny działy się naprawdę i to one mają swoje miejsce w filmie. Według mnie, Naprawdę bardzo ciekawy pomysł. W ogóle pomysłodawcą całego tej idei tego filmu jest Jan Komasa, polski reżyser i scenarzysta. Ujęcia pochodzą z materiałów Muzeum Powstania Warszawskiego i to ono też przyczyniło się do powstania całej tej, całego tego filmu. Budżet wynosi 124 miliony złotych. Powiem tak, jak teraz czytam o technikach produkcji tego filmu, to jestem naprawdę pod dużym wrażeniem, bo praca jest naprawdę mozolna. Składa się tu akurat z trzech takich głównych kroków, które wykonywali autorzy. Najpierw tak zwana jest stabilizacja, czyli chodzi o to, żeby znaleźć ujęcia, które są w miarę stabilne, bądź kamera porusza się tak jak w filmach kręconych normalnie, przewidywalny sposób. Nie wykorzystano latającego obrazu, bo byśmy nic z niego nie zrozumieli. Oczywiście takie zdjęcia były tworzone ówcześnie, no bo to była wojna. Druga faza to tak zwany restoring, czyli to usuwanie brudków staśmy. Jeżeli ktoś z nas, z was słuchacze miał do czynienia z filmem starym, a na pewno chociaż raz w życiu <śmiech> mieliście go w ręce, to właśnie tak samo, tylko no wiadomo, na potrzeby filmu trochę inaczej jest to wszystko wygląda, ale tak samo zbudowana jest ta taśma i ona naprawdę od 1944 roku potem przecho była przechowywana, no, ukrywana w różnych miejscach i się popsuła. Trzeba to wszystko zniwelować, te rysy. Kurczę, tego jest naprawdę mnóstwo roboty. No na koniec oczywiście koloryzacja, czyli wykorzystanie specjalnego programu stworzonego w Hollywood, Używa się go, ponieważ właśnie z powodu tych zniszczeń materiały nie miały takiej barwy kolorystycznej, jaką miał ten świat w momencie kręcenia tych filmów. Okazuje się, że on też nie ma żadnych odpowiedników w skali światowej. Jest to w ogóle pierwszy tego typu projekt na świecie. Według mnie super, jesteśmy w czymś pionierami. No, według mnie trzeba się wybrać na ten film. 9 maja w kinach, więc już niebawem. No, i do zobaczenia w kinie. Na Facebooku, czyli facebook.com/8, znajdziecie link do trailera właśnie tego omawianego filmu. Na koniec temat o iPhone'ach. Tutaj powiemy o tym, że firma Apple zarabia więcej niż wcześniej. No dobra, to jest oczywiste, bo wiadomo, rynek się rozrasta, bla, bla bla. ludzie kupują więcej z tej marki rzeczy. Ale co tu jest ciekawego? Ponieważ prezes, czyli Tim Cook, dokładnie dyrektor generalny Apple, zwrócił uwagę na trzy państwa, które przyczyniły się do dużego wzrostu zarobków tej firmy. Wymienił na pierwszym miejscu Chiny, Później Wietnam i o dziwo na trzecim miejscu Polskę. Oznacza to, że Polacy kupują dużo więcej iPhone'ów niż kiedyś w przeszłości. Jeżeli już chodzi o same kwoty, to Apple może się pochwalić swoim przychodem, który wynosi 46,5 miliona dolarów oraz zyskiem, który wynosi 10,2 miliona dolarów. Powiem tak, to jest dosyć sporo, czyli... Sprzedaż iPhone'ów rośnie, to jest ciekawe, ale sprzedaż iPad'ów maleje. Zanotowano spadek o 16% do 16 milionów sztuk. Na pewno jest to spowodowane tym, że coraz więcej na rynku pojawia się tabletów z systemem Android, które są bardzo podobne, a nierzadko dużo tańsze i nawet przewyższają możliwościami tablet Apple. No, i z tego powodu ludzie się decydują na zakup, wiadomo, czegoś tańszego, o lepszych właściwościach, choć nie ma na sobie logo ugryzionego jabłka. I to na tyle w 35. piątkowym odcinku gatek. Przed nami weekend, więc Wam życzę naprawdę słonecznych dni i wypoczynku, a my słyszymy się już w poniedziałek.